Koniuch. ja niezmiennie nazywam się Karolina Sulej i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć w dialogu oczywiście o haftowaniu. O haftowaniu sensu stricto, praktycznym, ale też o kulturowym zapleczu haftu, szczególnie w kontekście ludowym i w ogóle troszkę o kulturze ludowej, o tak zwanym renesansie rzemiosła, o tym dlaczego tak ciekawa nam się dzisiaj znów wydaje zapoznawanie się z dawnymi technikami rękodzielniczymi, w jaki sposób one mogą powrócić i być współczesne. A po tym wszystkim będzie mnie oczywiście oprowadzać gość, a właściwie gościni, Paulina Pleskot. Cześć. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Która prowadzi bloga, Instagrama, który się zwie nici wzorki folk historki, History. oraz ma też magazyn. Mam Pierwszy magazyn. numer się ukazał. Tak, dokładnie. Wątki. No właśnie, to są informacje, powiedziałabym, porządkowe, mhm. przedstawiające, a teraz chciałabym, żebyśmy się e, zanurzyły w ten świat kultury ludowej i świat haftu na te wszystkie sposoby, o jakich wspomniałam, ale zanim to chyba chciałabym, żebyś mi powiedziała o tym, jak to się stało, że zostałaś edukatorką związaną z haftem i kulturą ludową. Jaka była twoja droga do tych zainteresowań? Droga to była bardzo pokrętna i wyboista, tak bym powiedziała, ponieważ od samego początku, od dzieciństwa interesowałam się sztuką, rysowałam, malowałam i marzyłam o tym, żeby zostać dekoratorką wnętrz studiować na SP. Niestety z tych marzeń niewiele wyszło, albo może stety. I zamiast tego zostałam nauczycielką plastyki z zawodu, nie praktykującą, więc na studiach miałam bardzo dużo różnych technik i malarstwo, rysunek, rzeźba, przeróżne, przeróżne rzeczy, jednak nigdy nie czułam do końca, że to jest coś, co kradnie mi serce, tak w stu I w momencie, kiedy stały się popularne media społecznościowe, przeglądałam sobie kolejne, kolejne zdjęcia i natrafiłam na profile dziewczyn z zagranicy, które wrzucały zdjęcia swoich prac, i sobie pomyślałam, kurczę, jakie to fajne i nie wygląda jakby było jakoś bardzo skomplikowane, więc to był taki moment zapłonowy dla mnie i nie mając autentycznie nic pojęcia o haftowaniu, stwierdziłam, że a zamówię sobie z pasmanterii jakieś tam podstawowe rzeczy. Teraz już wiem, że te rzeczy nie były do końca odpowiednie do tego typu haftu, jaki sobie tam w głowie miałam. Wzięłam igłę, wzięłam tamborek, wzięłam materiał, pierwszy koślawy haft powstał i tak ten haft ze mną Zostało do tej pory, przez tą dekadę prawie. A jeśli chodzi o folklor, to tym bardziej droga była jeszcze bardziej wyboista, ponieważ kiedy zaczynałam haftować, ten haft ludowy dla mnie nie był w ogóle interesujący. Ja to postrzegałam jako coś dla babci. No takie tam kwiatki, co to, co to jest trudnego, co w tym jest ładnego. Przaśne. Przejaśnę dokładnie, taka trochę sztuka prymitywna, tak bym to nazwała. No jednak życie pokazało, że nawet ta sztuka ludowa może być naprawdę sposobem na życie. Dobrze, to będziemy te dwa tematy łączyć i rozpracowywać, mm -hmm. szczególnie w miejscach, gdzie one się łączą rzeczywiście. Chciałabym poznać najpierw to abecadło hawciarstwa. Powiedz, Jaki jest rodzaj, no właśnie, tego, co można rozumieć jako podstawę? Czy są jakieś podstawowe narzędzia, albo podstawowe hafty, na przykład? Podstawowe narzędzia to właściwie każdy z nas ma u siebie w domu. Jeśli cokolwiek robił, przyszywał sobie guzik, chociażby, to jest to igła i nitka. Kawałek materiału może być zwykła poszewka na Jaśka. To jest wszystko, czego potrzebujemy, żeby tak naprawdę zacząć haftować. Nie potrzebujemy nic więcej. Natomiast wiadomo, obecnie na rynku też jest bardzo dużo zestawów takich startowych do haftu, nie wszystkie są dobre. Ale jeśli ktoś chce spróbować, to warto odwiedzić sklepy dziewczyn, które się rzeczywiście haftem zajmują i tego typu zestawy sprzedają, bo to jest naprawdę ułatwienie na drodze do haftowania. Bo rzeczywiście, jak teraz o tym myślę, to takie prawidłowe bądź nieprawidłowe, ale zestawy do haftu są w rozmaitych sklepach, od mm. takich nawet przemysłowo-spożywczych przez księgarnie, pasmanterie. Jak się chce, to można kupić nawet w mniejszym mieście. Można, tylko akurat... Tego typu zestawów nie polecam, ponieważ kupiłam kilka z nich tak dla przetestowania i powiem szczerze, że bardziej się można zniechęcić do haftowania, haftując tymi akcesoriami, które są dołączone, niż zachęcić. Ponieważ zarówno igła, jak i nitki są ciężkie w pracy, nieprzystosowane do tego, co mamy finalnie wykonać. E, nitka się supuje i naprawdę dla osoby początkującej te supełki, które trzeba z tyłu pracy rozplątywać co, co chwila, to jest rzecz najbardziej taka denerwująca i frustrująca. Frustrująca, dokładnie. Więc takich zestawów nie polecam. Chociaż... polecamy pójście do profesjonalistek. Dokładnie. No dobrze, to idziemy do tej profesjonalistki. Mamy igłę, którą się pracuje wygodniej. Nie frustrujemy mhm. się. I co, jest jakiś rodzaj, nie wiem, tak jak wypisuje się, ucząc się pisać, ale ma kota, kot ma ale. To są jakieś odpowiedniki tego w hafcie. Po części tak. Kiedy sobie wpiszemy w przeglądarkę internetową ściegi hafciarskie, no. to nam wyskoczy cała trzytomowa encyklopedia. No właśnie tak zrobiłam i się <głos> przestraszyłam. Mhm. Tak. Natomiast nie potrzebujemy znać tylu ściegów, żeby w ogóle zacząć haftować. I są osoby, które haftują tylko i wyłącznie jednym ściegiem i potrafią stworzyć naprawdę arcydzieła na różne tematy, więc... Nie trzeba się frustrować ani martwić tym, że tych ściegów jest naprawdę dużo. Zacząć od podstaw, po prostu. Od samego trzymania igły, samego przybijania materiału, tak żebyśmy poczuli ten ruch ręki, żebyśmy się wprawiali. Ponieważ to też nie jest takie proste. Trzeba cały czas pilnować natężenia, napięcia nitki, napięcia materiału. Więc zaczynając od najprostszych ściegów typu stępnówka, morze łańcuszek, ściek dzielony. Naprawdę możemy stworzyć bardzo fajne rzeczy. Czy my wiemy, jak teraz słuchamy, czym jest stebnówka i ścieg łańcuszkowy? Dzięki nówce tworzymy linię. Możemy sobie na materiale narysować zwykłą, prostą kreskę. Kreskę falującą, może to być kreska wykonana naprawdę ołówkiem, długopisem. Bierzemy igłę i po prostu wbijamy w jednym punkcie, przebijamy centymetr dalej i od dołu znowu przebijamy Igłę. Rozumiem. Więc robimy sobie taki szlaczek powiedzmy. Takiego węża. Dokładnie, dokładnie. Mhm. I dzięki temu uczymy się tych prawdziwych podstaw haftu. Czyli jak już opanujemy ten rodzaj ruchu ręki najprostszy i poczujemy, że dobra, no to potrafię to zrobić tak, że nie obraża to e, niczyich umiejętności, no to w takim razie chciałabym się nauczyć jakiegoś obrazka. Co się dzieje wtedy? Możemy właśnie sięgnąć po takie zestawy, które tworzą dziewczyny. Ja też tworzę wzory, które wyglądają jak też bardzo popularne obecnie malowanie po numerkach. Więc robię rysunek, dzielę go na sekcje, każda sekcja jest dokładnie opisana i za pomocą nitki sobie ten rysunek wypełniamy kolorem. Aha, czyli jak mam, nie wiem, numerek 2, to na przykład wypełniam na niebiesko, tam numerek 5, teraz oczywiście wymyślam, wypełniam na żółto i tak sobie powoli, powoli, tak. tym ściegiem, który umiem, który wypracowałam, to wypełniam. Albo można też korzystać dalej z mojej instrukcji, ponieważ też dokładnie wszystko opisuję, opisuję wszystkie ściegi, jak zakończyć taką robótkę, jak ją rozpocząć, jak przenosić wzór. To też są rzeczy, które... Kiedy ja zaczynałam, było bardzo ciężko znaleźć w internecie tego typu informacje. Teraz całe szczęście pojawia się bardzo dużo podcastów na, na YouTubie, bardzo dużo dziewczyn zaczyna edukować innych, więc y, łatwiej jest zdecydowanie znaleźć potrzebne informacje. Sama powiedziałaś, że dekadę temu, jak zaczynałaś, no to było to jednak dosyć niszowe zainteresowanie, mhm. a teraz rzeczywiście, może to jest mój algorytm, ale Wydaje mi się, że, no dobra, to będzie przesada, ale naprawdę prawie, że wszędzie widzę osoby, najczęściej rzeczywiście kobiety, dziewczyny, mm -hmm. które podsuwają różne pomysły na to, jak sobie coś wydziergać albo sobie wyhaftować i jaki to jest rodzaj świetnego, nie wiem, odpoczynku, pracy terapeutycznej, no ale też twórczości. Mhm. Mm Myślę, że wszystko się zaczęło jednak od y, robienia na drutach i szydełkowania. To są takie dwie dziedziny rękodzieła, które nigdy nie odeszły do lamusa i wciąż się przejawiały, ktoś sobie zrobił sweter albo prosty szalik. Taki sposób na, na odejście od tego cyfrowego świata, który jest wszechobecny. Po pracy siedzimy przed komputerem, po pracy siedzimy w telefonie. Cały czas mamy... Oczy zwrócone w ekran, cały czas jesteśmy zalewani mnóstwem, mnóstwem informacji i po części mamy już tego dosyć, więc myślę, że to jest jeden z powodów. Drugi to na pewno to, że mamy dosyć mody fast fashion albo nawet ultra fast fashion, mamy dosyć tego, że cały czas zmieniają się kolekcje, że co się pójdzie do sklepu, to jest coś nowego, nowa moda. Teraz jest modne to, za dwa miesiące będzie modne zupełnie coś innego. I że te materiały, te tkaniny są bardzo słabej jakości i że wszyscy zaczynają nosić to samo. tak? Plastik na plastiku i plastikiem popycha. I myślę, że tutaj właśnie wchodzi haft na scenę, bo on nam pozwala po pierwsze właśnie zrelaksować się, odpocząć od y, zgiełku świata, bo kiedy haftujemy to jest taki rodzaj terapii. Wtedy się nie myśli tak naprawdę o niczym, tylko o tym właśnie jak się prowadzi igła, jak się prowadzi nitka i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym. To jest naprawdę bardzo terapeutyczne i nawet ostatnio powstają badania na temat takich babcinnych hobby i jest to udowodnione, że właśnie robienie na drutach, szydełkowanie czy nawet pielenie chwastów w ogródku bardzo dobrze wpływa na nasz mózg, na naszą koncentrację i na taki wewnętrzny spokój, tak? bo to bardzo wycisza, bardzo uspokaja no chyba, że właśnie pojawiają się te supełki, <śmiech> <śmiech> wtedy może być troszeczkę gorzej, ale to też jest rzecz, która uczy cierpliwości, więc to też bardzo, bardzo, bardzo pomaga, ale też właśnie dzięki haftowi możemy sobie wziąć zwykłą bluzkę bawełnianą, stworzyć prosty kwiatek na kołnierzyku i już mamy coś zupełnie swojego, tak, więc chwila roboty, i jestem pewna, że nie jedna osoba na ulicy zapyta, o, a skąd masz taką fajną bluzkę i jaka to będzie duma, móc powiedzieć. Ha, wiesz, wyhaftowałam sobie sama, tak, zamiast stwierdzić, a poszłam do sieciówki i kupiłam, tak, prosto z wieszaka założyłam na siebie. Właśnie myślę, że haft i ten jego renesans jest taką odpowiedzią na to, co się dzieje obecnie w świecie. Mhm. Mm tak, myślę o tym też, że to świetnie współpracuje z y, ubraniami z drugiej ręki na przykład, mhm. że możesz sobie wziąć coś, co no, nie do końca ci pasuje, ale tak. właśnie jak zrobisz ten kwiatek w odpowiednim miejscu, mhm. tak, czy właśnie jakoś ozdobisz na swój sposób, to jest coś wyjątkowego, w pewnym sensie nowego i łączy tę dbałość związaną z ekologią, z tą dbałością związaną z tradycją, która też właśnie współgra z y, myśleniem o modzie odpowiedzialnej, prawda? Mhm. Bo też to są rzeczy, które mają przetrwać, które mają być cenne, o które chcemy dbać. Tak było. Tak było przecież przez wieki wieków. Haft nie powstawał w jeden wieczór. Obecne czasy nas do tego przyzwyczaiły, tak? że wszystko mamy za pstryknięciem palcem. Wszystko powstaje szybko, tanio. I staśmy. Natomiast jeszcze 100-150 lat temu przecież ubrania na wsiach były robione praktycznie od zera przez kobiety. Trzeba było najpierw posiać len, później ten len zebrać, później odpowiednio przygotować, później wyciągnąć krosno albo iść do tego krosna, stworzyć bazę tak, tego materiału, samodzielnie utkać, samodzielnie szyć, a później jeszcze samodzielnie wyhaftować. I ten haft to też nie była tylko i wyłącznie ozdóbka, tak? Cały strój, był symbolem, był oznaką tego, że po pierwsze stać mnie na to, żeby wykonać taki materiał, stać mnie na to, żeby kupić nici, stać mnie na to, żeby poświęcić swój czas długie, długie godziny, długie dni, długie miesiące na to, żeby właśnie sobie siedzieć i w spokoju haftować. Poza tym to też pokazywało moje umiejętności. Jak dziewczyna nie potrafiła haftować, miała dwie lewe ręce, no to żaden chłopak jej raczej nie chciał, bo sobie myślał, ok, ona raczej o mnie zadba. E, więc to też był sposób na pokazanie się w niedzielę w kościele, że a zobacz jaką ja mam ładną bluzkę, sama wyhaftowałam, tak? I tak, i te rzeczy były przekazywane z pokolenia na pokolenie. One, kiedy wychodziły z mody, to były przez, powiedzmy, wnuczki rozpruwane i kolejne elementy były przerabiane na zupełnie nowe rzeczy, które były obecnie modne. Tak, bo teraz opowiadasz o tej kulturze ludowej, tak? Bo mhm. oczywiście warstwy, powiedzmy, te bardziej bróżuazyjne, o arystokracji nie wspominając, miały osoby, które im haftowały, i nie zajmowały się tym, ile to trwa i ile kosztuje czasu, energii, ale osoby, które to robiły dla siebie i dla swojej rodziny, mm -hmm. ta właśnie klasa ludowa, no to jest zupełnie inna opowieść o hafcie i głównie ta opowieść cię ciekawi, prawda? tak. Tak, dokładnie. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te sfery arystokratyczne, to też nie do końca prawda, bo z tego, co się Aha. orientuję, nawet nasza królowa Jadwiga zajmowała się haftem i bardzo chętnie haftowała na przykład ornaty do kościołów. Więc to też było takie zajęcie dla dziewczyn z dobrych domów, z arystokracji, że właśnie mogą sobie przysiąść z robótką przy kominku. Och, i tak jak te panny na wydaniu tak, u Jane Austen. Tak, dokładnie. I wyhaftować piękny ornat, który później przekazywały księdze w najbliższej parafii i też mogły się pochwalić, że o, mam takie zdolne ręce i tak pięknie wszystko haftuje. Natomiast tak, na wsi była to zupełnie inna historia i jednak jeśli chciało się mieć jakąś pięknie haftowaną bluzkę gorset, no to albo się siadało samemu i dziubało przez długie godziny, albo jak się było bogatszym, a mniej zdolnym, no to się takie rzeczy oddawało do profesjonalnych hafciarek i one wtedy za odpowiednią opłatą oczywiście taki haft potrafiły wykonać. To powiedz mi, jakie są hafty, takie, które ciebie interesują, o których wiesz oczywiście, nie mhm. mówię, że mi teraz wszystkie wyliczysz, Hafty, powiedzmy, związane z tą kulturą ludową, które ty zauważyłaś tak, i o których ty możesz opowiedzieć? W tej kulturze ludowej myślę, że najbardziej wybijają się cztery techniki hafciarskie. Jest to przede wszystkim haft płaski, który można przyrównać do malowania pędzlem. Czyli właśnie mamy sobie te wyznaczone pola, numerki i za pomocą igły malujemy. I tutaj właśnie też ten haft, który przyniosłam ze sobą, jest tego typu haftem płaskim. A pokażesz mi, on go widziała. Tutaj dla osób, które nas słuchają, a nie oglądają, właśnie oglądam przepiękną kamizelę, która jest wyhaftowana takim haftem płaskim. Powiesz, tak, co przedstawia? Tak. Jest to wzór inspirowany gorsetem z Bronowic, z okolic Krakowa. Ja trochę zmieniłam kolory, żeby bardziej mi odpowiadały. I tak stwierdziłam, że nie do końca e, chcę iść w rekonstrukcję strojów ludowych. Bardziej czerpię... I przerabiam te wzory tak, żeby pasowały do, do obecnej mody i do czegoś, co ja bym sama założyła, wychodząc na, na miasto na przykład ze znajomymi. Dlatego nie gorset, tylko kamizelka jeansowa, co raczej się te 150 lat temu nie zdarzało tak, <śmiech> <śmiech> na Bronowickiej wsi. Ale tak, to jest właśnie haft płaski, który jest taki najbardziej e, malarski, tak bym to ujęła. Tak, to są takie piękne malarskie kwiaty, tylko dopowiem. Tak. Habry, peonie. tak, tak. tak. tak. Później mamy haft krzyżykowy, który też myślę, że bardzo wiele osób kojarzy i też bardzo wiele osób chyba w dzieciństwie tam próbowało trochę tymi krzyżykami wyszywać. A jakby to zobrazować, to są po prostu malutkie piksele, które tworzymy za pomocą krzyżyków i z nich powstaje cały, cały obraz. W Polsce są to albo jakieś geometryczne wzory, albo też właśnie kwiaty i tego typu motywy. E, mamy też haft ażurowy. Które nam tutaj wprowadza dużo dużo przestrzeni do, do naszego stroju. Bardzo często występuje na koszulach. Tutaj tworzymy tak, jakby koronkę za pomocą haftu najpierw. Haftem wypełniamy okrąg, a później ten okrąg wycinamy, tak? I na sam koniec powstaje nam po prostu dziurka, a dzięki temu, że ona jest obrębiona ściegiem, no to nam się dalej nie pruje i oczywiście mogą to być zwykłe dziurki, ale mogą być też przepiękne kwiaty, które zrobią nam cały rękaw I też bardzo popularny jest haft koralikowy, który w sumie wszedł chyba do, do strojów ludowych najpóźniej i on nam wprowadza taki element biżuteryjny, wręcz bym to nazwała, też przestrzenny i naprawdę świetnie wygląda na przykład w słońcu. I są stroje ludowe, które wykorzystują trzy różne techniki haftu obok siebie. Im więcej, tym lepiej akurat w tym wypadku. A czy są jakieś regiony albo obszary w Polsce, czy grupy, które są szczególnie jakoś oszałamiające, jeśli chodzi o hafty? Tak się mówi o Łowiczu. W każdej książce o Łowiczu, którą czytałam, było podkreślone, jak te łowiczanki mają zmysł artystyczny, estetyczny i jak pięknie, Chociażby komponują ze sobą kolory. To też nie jest proste. I też musimy wziąć pod uwagę fakt, że kobiety na wsi w większości przypadków te wszystkie wzory wymyślały same. Były sytuacje, oczywiście, ale to raczej w mieście, że powstawały całe książki ze wzorami były czasopisma typu bluszcz, gdzie też można było jakieś wzory haftu znaleźć. Natomiast na wieś te wzory docierały tylko i wyłącznie w taki sposób, że a tutaj podpatrzę, tu jestem na targu, zobaczę jakiś ładny kwiatek, tu zobaczę jakiś ładny wzorek. Później te kobiety próbowały za pomocą tego, co miały, przenieść to na swoje ubrania. Bardzo ciekawe, no właśnie, bo to jest w pewnym sensie ym, taki rodzaj twórczości trochę partyzanckiej, nie? Tak. Ale też dzięki temu jest ona bardzo oryginalna, y, bo właśnie nie jest staśmy, nie jest y, tym stylem życia sprzedawanym w jednym czy drugim magazynie, ale powiedz, jakie ci się tak najbardziej narzucają teraz pomysły na wzory, jak myślisz o tych ludowych y, wzorach haftu? Ech. Ojejo. Jest ich dużo, z tego jest słyszę. Ich, jest ich bardzo dużo. Każdy region ma swoje wzory, każdy region ma swój styl haftowania. Ciężko, ciężko naprawdę wybrać jeden, jeden jedyny, bo na przykład w Łowiczu mamy te przepiękne, olbrzymie, kolorowe spódnice. Tak, które są, mhm. Tak, które są jeszcze dodatkowo haftowane na dole. Do, do tego są pięknie haftowane koszule, korale, no po prostu jest bogactwo wzorów, kolorów i te kobiety wyglądają takie kolorowe ptaki, które się wyrwały z klatki na chwilę, tak? Natomiast w Cieszynie ten strój bardziej przypomina strój taki mieszczański, szlachecki, tam jest złoto, tam są kwiaty właśnie haftowane za pomocą e, cekinów albo właśnie takich małych koralików, tam się świeci, więc haft na ciemnym materiale atłasowym do tego odbijający światło, no też robi robotę kaszuby haft jest bardziej minimalistyczny, ale też przepiękny, więc naprawdę nie da nie da się wybrać jednego jednego obszaru, jednego wzoru, który skradłby mi serce i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że poświęcę temu swoje życie, bo wiem ile czasu haftowałam tą kamizelkę, którą tutaj przyniosłam. Ile? Można powiedzieć, że cały rok. Wiadomo, nie, nie, codziennie, ale no to były długie godziny haftowania i dopiero po tym hafcie zrozumiałam, ile to jest roboty. Bo można sobie stworzyć haft, który jest mniejszy w tamborku, na przykład o średnicy 10 cm I nie mówię, to też zajmuje dużo czasu, dużo precyzji, ale dopiero tworząc na ubraniu... Widzimy skalę tego wszystkiego. I też trzeba brać pod uwagę zupełnie inne rzeczy niż wtedy, jak się tworzy właśnie haft na zwykłym tamborku, który można sobie tam powiesić na ścianie. tak? Tkanina, materiał na ubraniu inaczej pracuje. Trzeba też właśnie zwracać uwagę na to, gdzie idą szwy, gdzie są jakieś tam zaszewki. To jest zupełnie inny sposób myślenia, taki bardziej... Przestrzenny? Przestrzenny, tak. tak. Dużo rzeczy trzeba brać pod uwagę, a niby to jest tylko zwykły babciny haft. Tak. Ale z tego, co mówisz, mimo że jest to trudne, to będąc w tym procesie zdecydowałaś, że chciałabyś to robić, tak? Po tak, prostu. Tak, tak. Dla siebie, czy też dla innych być może? Myślę, że na razie dla siebie, natomiast to jest świat, który bardzo ze mną rezonuje, nie tylko ze względu na sam proces haftowania, ale cała ta historia, która stoi za haftem, to jest bardzo często historia, która się łączy z historią nas, kobiet. Tak, Ostatnio przeczytałam takie przepiękne zdanie, że historia kobiet nie była zapisywana, tylko właśnie wyszywana, haftowana. To był nasz sposób na to, żeby zaprezentować, co potrafimy, żeby opowiedzieć o tym, kim jesteśmy, co nas fascynuje, co nas em, w jakiś sposób motywuje do dalszego działania. No od zarania dziejów, tak, to nie były zwykłe wzory, wzięte znikąd, tylko stała za tym jakaś głębsza myśl, tak. I właśnie w momencie, kiedy no, kobiety nie mogły uczyć się, studiować, nie mogły iść na ASP, żeby studiować malarstwo, no to co im zostawało? No, siedzenie w domu i haftowanie. I kiedyś to była taka właśnie forma zniewolenia nas kobiet, tak? No bo siedzisz w domu e, i musisz haftować. E, musisz pokazać, że potrafisz. Musisz właśnie zaprezentować te swoje umiejętności, no bo bez tego no to twoja rodzina nawet źle wygląda, tak? Jak nie potrafisz wyhaftować e, ładnego pokrowca na krzesło. No to wtedy, co moi znajomi, mi powiedzą, jak zaproszę tak znajomych z pracy, a tutaj ani jednego haftu w domu, no to nie, to tak nie może być. Natomiast obecnie właśnie ten haft trochę odzyskujemy do tej naszej historii, pokazujemy, że okej, okay, tak, to jest coś naszego, tak w 100% nawet jeśli w historii były takie momenty, że haftem zajmowali się też mężczyźni. Masz rację, że nawet jeśli były wyjątki od tej reguły, to w ogóle cała opowieść o hafcie jest opowieścią kulturowo kobiecą. No i też z tego względu, może teraz to się zmienia, ale bardzo długo było tak, że rękodzieło nie miało wstępu do galerii, nie było traktowane mm -hmm. jako sztuka. Tak, no mamy ten podział. Arts and crafts, tak? Sztuka wyższa, zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mężczyzn. A jeśli kobiety zajmowały się malarstwem, to też nie każdym rodzajem, tak? Tylko miały jakieś tam swoje tematy, na pewno nie akty, no bo przecież kobieta patrząca na męskiego modela nagiego, no nie przystoi. Nam pozostały te robótki, nawet nie roboty, no właśnie, tylko robótki. robótki, tak? Coś nieistotnego coś, a tak dla zabicia czasu. A no nie do końca, nie do końca tak jest. No właśnie, a to jest przecież sprawczość. To jest, tak jak powiedziałaś, to są wartości, to są zalece, cierpliwość, upór, pomysł, egzekucja, połączenie ręka-mózgu, właśnie sprawność. Bardzo wiele jest tutaj czynników, które sprawiają, że jest to rzecz złożona, a nie tam takie sobie siedzenie, żeby wyglądać na zapracowaną. Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie. I też przecież haft powstawać nie musiał. Z dzisiejszej perspektywy wygląda to tak, no, że to jest tylko i wyłącznie ozdoba, tak, która nie zawsze jest potrzebna, ale jeśli spojrzymy na to szerzej... No to nagle okazuje się, że w momencie, kiedy ta najniższa warstwa społeczna chłopstwo została zwolniona z pańszczyzny, to nagle, co się stało, no haft rozkwitł wszędzie, gdzie to tylko było możliwe. Tak? Strój ludowy zaczął przybierać nowe formy i wtedy dopiero nastąpił ten punkt kulminacyjny. Chłopki głównie, no bo chłopi rzadko kiedy haftowali, spędzały właśnie swój cenny, wolny czas, nie odpoczywając po ciężkim dniu, tylko siedząc do późnej nocy i właśnie haftując. Myślę, że to też dużo mówi o nas jako o ludziach. Właśnie ta potrzeba upiększenia świata wokół nas. I też taka ciekawostka, pierwsze przykłady haftu pochodzą o, z czasów bardzo, bardzo dawnych. z Właściwie haft towarzyszy człowiekowi od samego zarania dziejów. Więc to tak też... Stawia to haftowanie w zupełnie innej perspektywie, bo człowiek prehistoryczny musiał też poświęcić bardzo dużo drogocennego czasu, drogocennej energii, chociażby po to, żeby stworzyć zwykłą igłę. Już nie mówiąc o tym, że haftował, wyszywał koralikami, ozdawiał ten swój strój, więc to też było dla niego bardzo, bardzo ważne. Tak, na tyle ważne, żeby poświęcić na to, tak jak powiedziałaś, całe godziny, tak. miesiące. I wydaje mi się, że może dzisiaj, kiedy mamy mniejszą wiedzę w ogóle o materiale, o technikach, o rękodziele właśnie, to jest to mniej cenione i dlatego dobrze, że edukujemy się, ale kiedyś to musiało budzić podziw taki że tak powiem, wyrażany ze zrozumieniem dla osoby, która potrafiła sobie przepięknie ophaftować gorset. Tak, tak, to nie ma co ukrywać. No, nie wszystkie dziewczyny haftowały tak samo, z taką samą umiejętnością Ym... Były prawdziwe artystki, to trzeba powiedzieć. No a te, które nie potrafiły same sobie wyhaftować koszuli czy gorsetu, no to albo prosiły właśnie kogoś bardziej uzdolnionego z rodziny, albo się zwracały do profesjonalnych hafciarek. No tylko wtedy trzeba było za to zapłacić, tak? Więc To bo... jest <śmiech> ciekawe, ale to też moim zdaniem jest akurat emancypacyjne. To znaczy, że były hawciarki tak cenione że no, właściwie były artystkami haftu, niemalże. Na pewno taka tradycja mistrzyń haftu jest na wspomnianych przez Ciebie Kaszubach, e, gdzie nawet dzisiaj są mistrzynie i uczennice, które pielęgnują określone tradycje. I ten haft kaszubski rzeczywiście jest dlatego też tak słynny, że mocno związany z tym krajobrazem, niebieski oznacza morze, tak zielony pola. Każda... Tam nitka ma ten swój symboliczny ciężar również i jest to doceniane, jak się potrafi z tym obchodzić w sposób taki, no właśnie, mistrzowski. I wydaje mi się, że dzisiaj to też jest tak cenione, że aż jest atrakcją turystyczną. Mm, tak, tak, to się zgodzę, ale też ważne jest to, w jaki sposób my o tym hafcie i w ogóle o ludowości mówimy. To mów. Bo dla wielu ludzi, tudzież ja sprzed 10 lat, właśnie haft się wydawał czymś takim babcinem. Ehm, że skansen, też. Że skansen, Że Nieżywy. trąci mm -hmm. myszką, że w ogóle z czym do ludzi, z czym do muzeów. Jeśli już, no to właśnie jakaś tam koszulinka albo haftowana chusteczka gdzieś rzucona w kąt. Natomiast... Mam chusteczkę haftowaną. <śmiech> tak, tak, <śmiech> tak. To też był bardzo, bardzo ciekawy motyw i rzeczywiście tak było, tak, że Dziewczyny haftowały pusteczki dla swoich wybrańców. Natomiast właśnie wydaje mi się, że ważne jest to, by mówić o hafcie nie jako o czymś, co, co jest przeszłością, tylko kultywować te nasze tradycje i pokazywać się w zupełnie nowy sposób. Bo jak to się dzieje, że hafty na przykład meksykańskie albo hiszpańskie zna cały świat, tak? Że idziemy sobie do sklepu, kupujemy bluzkę i nawet nie wiemy o tym, że to, co mamy na sobie, to jest właśnie wzór pochodzący z tradycji meksykańskich. Kiedy my mamy tak bogatą historię folkloru u nas, na naszych ziemiach. Dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia, że tak mało wiemy o nas i o, o tym, co nas otacza. To jest bardzo przerażające, jak się o tym zastanowić, że jedziemy sobie w góry i widzimy tam w sklepikach łowickie wycinanki do kupienia. To prawda. To tylko pokazuje właśnie skalę tego, jak mało wiemy o tej kulturze naszych przodków. No niestety, czy tego chcemy, czy nie. Większość z nas wywodzi się jednak od chłopstwa, tak? Nie, nie od królów, nie od szlachty, tylko spod wiejskiej strzechy większość z nas wyszła i może warto się tym zainteresować i zobaczyć, jak wspaniały, barwny jest to świat. No właśnie, bo my, jak to widzimy już, powiedziałam o tym przemyśle turystycznym i teraz tak sobie zdałam sprawę, że a i owszem, właśnie jak widzimy haft albo rysunek haftu, jakąś pamiątkę z haftem, to najczęściej ten haft jest no niestety powielony bez zrozumienia. Często te hafty są pomieszane. To, co powinno być regionalne jest zupełnie innego regionu, że nam się trochę to wszystko już ze sobą jakoś pomieszało. Nie mieliśmy do tego też odpowiedniego przygotowania, bo mam wrażenie, że lata 90. i 2000 to było takie odreagowywanie cepeliady tak zwanej, tak? Mhm. Czyli właśnie tej przaśnej produkcji, którą PRL cenił, a która też wcale nie była opowieścią o czymś prawdziwym, bo Cepelia była pewnym konceptem, wymysłem i też jakimś rodzajem takiej destylacji tego, co wychodziło z regionów, miało być bardziej designerskie i to też już było wybierane w mieście na miejscu. Kiwasz głową, to znaczy mam nadzieję, że się nie mylę. Tak? I zajęło nam trochę czasu, żeby zatoczyć koło, tak jakby zakręcić z powrotem do tej kultury ludowej i no dzisiaj rzeczywiście jest taki moment, że czujemy, że teraz albo nigdy. Trochę. Prawda? Trochę tak, ale to też jest praca u podstaw, mhm. myślę. Akuratno moje wykształcenie pedagogiczne pokazuje, że tego nauczania o nas samych, o tej najbliższej ojczyźnie małej, jest bardzo mało. Mhm. I my się zachwycamy jakąś Grecją, jakimś Rzymem, sprawami naprawdę dalekimi i niekoniecznie nam bliskimi kulturowo, zapominając o tym, co jest bliskie, tak? o Słowianach, o naszej mitologii, o, o naszych wzorach. I dopóki tego nie zmienimy, no to myślę, że będzie ciężko. Będzie ciężko zmienić całą tą narrację o polskim folklorze, tak? Bo wciąż właśnie pokutuje takie myślenie, że to jest sepeliada albo taka, no wzory dla babć. Wracam do tego cały czas, tego porównania. No ale trochę tak jest, tak? No nie patrzymy na, na nasze wzory ludowe, jako na coś, co może być ładne, co sami byśmy chcieli nosić, bo cały czas wydaje mi się mamy z tyłu głowy, że no właśnie trąci to myszką, nie jest modne, nie jest, nie jest fajne, to już wolę sobie iść do sklepu i kupić. Coś, coś lepszego, gotowego. Miejmy nadzieję, że ten zwrot ludowy w modzie również się pojawi i że współcześni projektanci się zainteresują lokalnością i swoją tożsamością zamiast gonić mm. z jakimś tak zwanym zachodnim trendem. Tego bym sobie na pewno życzyła. Ale jak mówiłaś o tej swojej ojczyźnie, o lokalności, to nie byłaś gołosłowna tak? i nie była to jakaś odezwa rzucona w przestrzeń do designerów, ale sama zaczęłaś się zajmować miejscem, z którym jesteś związana, czyli Płockiem. Mhm. Jeśli chodzi o folklor i to, co właśnie, tak jak powiedziałaś, najbliżej. Czy powiedziałabyś co nieco o tym twoim regionie czy twojej lokalności? Jeśli chodzi o Płock, to jest miasto z niesamowicie bogatą historią, która obecnie też, mam wrażenie, jest zapomniana. Bo kiedy mówię, że pochodzę z Płocka, no to wszyscy twierdzą, o, o, o, to tam ta petrochemia um, jest ulokowana. No tak, ale nie tylko. Płock przecież formalnie rzeczywiście przez krótki, bo krótki, ale jednak był stolicą Polski. To też niewiele osób o tym wie. To była siedziba królów, tam królowie są pochowani. To było jedno z najważniejszych miejsc w ogóle na całym Mazowszu. Dopiero później dostaliśmy zdetronizowani troszeczkę przez Warszawę. Ta detronizacja trwa nadal. Natomiast ciężko, ciężko patrzeć na to, jak właśnie miasto tak piękne, bo może nie jestem obiektywna, ale Płock jest naprawdę pięknym miastem. Jest... Pomijane chociażby na trasach różnych wędrówek turystycznych po Polsce. Ten temat do mnie wrócił po kilkunastu latach nie mieszkania w Płocku. Stwierdziłam, że chociaż w dzieciństwie ja się bardzo historią interesowałam, brałam udział w wielu konkursach historycznych, nawet o Płocku, to ja na dobrą sprawę nic o płockim folklorze nie wiem. I znowu, skąd to się bierze? No stąd, że nikt mnie tego nie nauczył. tak? Nawet na tych konkursach historycznych nie było mowy o tym, że istniał sobie jakiś płocki strój ludowy, a tu się okazuje, że istniał. I co gorsza, okazuje się, że już go nie ma, bo nikt nie zadbał o to, żeby go w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. Były pojedyncze egzemplarze w muzeach, natomiast podczas wojny one wszystkie albo zostały zniszczone, albo zaginęły. Więc teraz to jest taka próba odbudowy tego stroju z okruszków, które pozostały z wzmiankach um, jakichś opisowych albo z obrazów. Natomiast no, to jest bardzo ciężka robota, Czytałam kilka artykułów na ten temat i jest jeden autor, który zrobił świetną robotę. Nie pamiętam teraz jego nazwiska, ale zebrał wszystkie te wzmianki, jakie tylko o stroju płockim gdziekolwiek były i spróbował sam właśnie poprzez rysunki pokazać jak on mógł wyglądać. Tak, no teraz pozostały nam tylko te rysunki, które on stworzył, które mogą wcale do końca tego stroju ludowego płockiego nie przypominać, a także kilka zdjęć. Mhm. I, I to jest wszystko, wszystko co nam pozostało, aczkolwiek z tego co wiem trwają teraz próby, y, żeby ten płocki strój przywrócić i trzymam mocno kciuki, żeby to się udało, ponieważ wracam do tego mojego y, rodzinnego miasta i... Ja na ścianach widzę murale powstające, które pokazują strój łowicki. no a gdzie płot gdzie Łowicz. Oczywiście strój jest, jak wiadomo, no, jeden z najpiękniejszych strojów. Efektowny, całym. tak. Efektowny bardzo, natomiast z Płockiem ma no, niewiele wspólnego, tak, więc to jest też... Hmm. Kwestia. Taki smutek. Smutek mhm. z mojej strony, że chciałabym kultywować te płockie tradycje, pokazywać strój Płocki szerszej publiczności, ale nie mogę, bo, bo nie wiadomo, jak on, jak on wyglądał. Ale czy cokolwiek wiemy? Cokolwiek możesz mi powiedzieć jakiegoś ehm, konkretnego? Nie da się określić jednego konkretnego typu stroju płockiego, ponieważ to była mieszanka różnych ludzi. To była e, mieszanka ym, Społeczności żydowskiej, mieszczaństwa, trochę chłopstwa. To był taki kocioł po prostu kulturalny, który się w Płocku mieszał i każdy coś do tego stroju swojego dokładał. Natomiast on był bardziej mieszczański niż taki kolorowy, wiejski. No mam tutaj kilka rysunków właśnie tego z tego artykułu, o którym wspomniałam, mogę ci tutaj zademonstrować. Yy, więc z jednej strony widać rysunki, Aha. I są to bardzo takie mieszczańskie, bym powiedziała, kaftany męskie, wysokie czapki, trochę przypominające strój męski łowicki, natomiast trój kobiecy też był bardzo taki elegancki, z krótkimi kaftanikami i to, co właśnie się zachowało na zdjęciach, to są czepki. No taki ta, piękny, zdobione koronkowy, zdobiony haftem, haftem tak, no właśnie. Tak, tak. Haft taki przypominający... Łodygi, nie wiem, roślin jakichś takich leśnych, tak, nie tak. jagody, czy truskawki, czy e, tak, tokrotki. Różne, różne gałązki, kwiatki tak. i tam też podjęłam swoją próbę stworzenia wzorów właśnie inspirowanych tymi zachowanymi zdjęciami. Wiadomo, nie jest to rekonstrukcja jeden do jednego, bo też nie dążę do tego, żeby to ten sposób rekonstruować, ale nawet sama dla siebie chciałam w jakiś sposób to zachować. Tak? To dziedzictwo, które no jeśli nie będziemy o nim mówić, no to zniknie i przepadnie już na zawsze. I do tego stopnia się w to zaangażowałeś, mm. że stworzyłeś magazyn o kulturze i hafcie Wątki. Tak. I właśnie ten pierwszy numer jest poświęcony twojemu miastu? Będzie każdy numer miał swoje miasto, bohatera, bohaterkę. Tak, tak się domyślam. Tak. Mhm. I opowiadasz w tym magazynie, poza tym właśnie, że jest główny bohater, o którego folklorze traktuje dany numer, no to jest też oczywiście domowa Akademia Haftu, czyli to, co mówisz, że chcesz uczyć po prostu w praktyce, jak można haftować po swojemu. I... Różne ćwiczenia tutaj przedstawiasz, tak, tak. ale też, co dla mnie jest bardzo ciekawe, pokazujesz e, historię, herstorię właściwie, kobiet, które haftowały wyjątkowo ciekawie. Czyli nie jest tak, że one zniknęły w mrokach dziejów wszystkie i są anonimowe. Opowiedziałabyś o jakiejś ciekawej artystce haftu? Taka związana z płockiem, bardzo nieoczywista, to jest założycielka mariawityzmu. O. E, tak, ona właśnie działała w Płocku i stworzyła bardzo dobrze prosperującą siedzibę i razem z innymi e, kobietami po prostu haftowały. Haftowały ornaty, haftowały różne tkaniny do kościołów i od tego w sumie zaczynała. To był jej sposób na zebranie środków, by móc o swojej, religijności i o swoim powołaniu mówić. Tak? Więc to też jest coś niesamowicie ciekawego, że ja na przykład o tym nie miałam zielonego pojęcia, tak, że w ogóle mariawityzm się wywodzi z mojego miasta. Owszem, jest tam katedra, ale jakoś nie, nie wiedziałam o tym, że to tak prężnie działało i tak dużo było tych zakładów hafciarskich, które ona stworzyła. Nie były to tylko rzeczy, które robiły y, zakonnice, ale też y, różne ochronki dla dzieci, różne szkoły uczące biedniejsze osoby właśnie takiego konkretnego zawodu typu plecionkarstwo, koronkarstwo, hawciarstwo. I ona naprawdę zrobiła ogromną robotę w bardzo krótkim czasie. Natomiast teraz raczej się o tym nie pamięta, tak? Hmm. No tak, to w ogóle o zakonnicach się mniej pamięta niż o hmm. mężczyznach, którzy tak, tak. są znaczący dla Kościoła, a rzeczywiście zakony to były często takie ostoje różnego rodzaju rękodzieła. I ciekawa jestem, jak ty widzisz, bo już jakiś czas działasz, edukujesz, masz teraz magazyn, opowiadasz na YouTubie, na Instagramie, co widzisz dookoła siebie? Jaka jest odpowiedź na to, co tworzysz? Czy organizujesz jakieś warsztaty czasem, czy jakieś grupy na Facebooku? Jakie masz rozeznanie w tym, czego potrzebują dzisiaj ludzie? Czy są to dziewczyny, kobiety, czy są to też mężczyźni? Jak te interakcje wyglądają? Zanim zajęłam się folklorem polskim, to rzeczywiście prowadziłam warsztaty haftu i przechodziły na nie tylko kobiety nie ma co ukrywać, że jednak w dalszym ciągu rękodziełu to jest nasza, nasza domena kobieca. Ale odzew był bardzo, bardzo pozytywny i myślę, że to jest właśnie coś, czego my w obecnych czasach bardzo też potrzebujemy. Nie tylko tego, żeby się odciąć od, od szumu medialnego, ale także tego, żeby wrócić do korzeni i spotkać się razem, usiąść razem przy wspólnym stole, napić się wspólnie kawki, herbatki i wspólnie tworzyć, bo to też jest zawarte w naszym DNA tym wiejskim kobiecym, tak? Przecież zawsze było tak, że kobiety się spotykały wspólnie, żeby drzeć pierze albo przygotowywać jakieś przetwory czy cokolwiek, bo wiadomo, że jak się spotka więcej kobiet, no to jest i zabawa, i można sobie porozmawiać i wymienić się opowieściami, i to jest taki trochę klub plotkarski, można właśnie powiedzieć, a tutaj ten to zrobił to, a tamta to zobacz, jaką sobie sprawiła nową, ładną wstążkę, czy coś w tym stylu. Więc w czasach, kiedy nie było telewizora, nie było radia, no to to była jedyna rozrywka na dobrą sprawę, tak? Spotkać się, pogadać i spędzić wspólnie, no, długie, długie zimowe wieczory. I też muszę powiedzieć, że byłam na jednych takich warsztatach zrobienia pająków ludowych, nie jako prowadząca, tylko jako uczestniczka. To też jest zupełnie inne e, wtedy wrażenie, jak, jak nie trzeba prowadzić, tylko można się skupić na robocie i właśnie na tym plotkowaniu. I to było tak niesamowite uczucie. Była dziewczyna z malutkim dzieckiem i czuło się tą wspólnotę, tą kobiecą siłę. Tak, jakby naprawdę ona, ona tylko czekała na to, aż my wrócimy do tego, co było. I wsiądziemy właśnie wspólnie i będziemy wspólnie tworzyć. Każda. To, na co jej przyjdzie w danym momencie ochota, tak. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Najbardziej potrzebujemy tradycji, jest to najbardziej innowacyjna rzecz, jak się okazuje, i, i tego bycia razem w kobiecości na różne sposoby. Bardzo Ci, Paulina, dziękuję. Paulina, pleskotnijcie wzorki folk, historki, magazyn wątki. Poznawajcie kulturę ludową, hafty. Możecie to robić rękoma, możecie podziwiać, jak inni robią, ale angażujcie się w to. To jest skarbiec inspiracji i. Jak widzicie, możecie się wiele o sobie dowiedzieć. Dzięki. Dziękuję również. To była powtórka programu Nic Straconego. All oh.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 Nie boję się, ja wierzę ja...